Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od planowanego spotkania na szczycie Prawa i Sprawiedliwości. Były premier Mateusz Morawiecki ma dziś rozmawiać z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Chcę osobiście przekonać go, że założenie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie jest ruchem przeciwko partii. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum, albo członkostwo w PiS, albo w stowarzyszeniu i zapowiedział, że dla członków inicjatywy Mateusza Morawieckiego nie będzie miejsca na listach wyborczych. Parlamentarzysta PiS oraz członek Stowarzyszenia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 W Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest już około 40 działaczy Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie odbyły się uroczystości w 83. rocznicę największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej powstania w getcie warszawskim. W południe przy pomniku bohaterów getta przedstawiciele władz państwowych, członkowie organizacji żydowskich, dyplomacie, a także mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom. Dla uczczenia zrywów południe w stolicy zabyły syreny alarmowe. Naczelny rabin polski Michael Szudrych odmówił modlitwę za zmarłych i poległych w powstaniu w getcie. Zabrzmiały też poruszające pieśni.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 W stolicy odbył się też wczoraj Marsz Życia. Tysiące ludzi chciało wyrazić swoje poparcie dla rodziny dzieci i wartości katolickich. Przechodzili ulicami Warszawy z transparentami, flagami i tablicami z hasłami Pro-Life. Popieranie rodziny, polskiej rodziny, katolickiej rodziny z dziećmi.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 Są aktualności jedynki. W nich teraz Bułgaria. Według sondażu ExitPol wybory parlamentarne w tym kraju wygrało ugrupowanie byłego prezydenta prorosyjskiego Rumena Radewa z wynikiem ponad 38% głosów.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 W Płocku odsłonięto mural Polska na tak, nawiązujący do wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej promującej lokalne społeczności. To też symboliczna opowieść o najbardziej aktywnych stronach miasta, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezydent Płocka Łukasz Jankowski. Pokazuje różne obszary, w tym wypadku z funkcjonowania naszego miasta. Na tym muralu są cztery okna, każde przedstawia inną scenę. W jednym z nich jest chemik, nawiązujący do pewnego rodzaju tradycji naszego miasta, ale jest też rowerzysta ukazujący tą sportową, aktywną stronę Płocka. Dochód z meczu charytatywnego reprezentacji TVP i artystów polskich w ramach Płockiej Akcji Polska na Tak trafi na konto warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy intensywne opady deszczu, a nawet ulewy, możliwe w zachodniej i południowej części Polski na termometrach od 0 do 9 stopni. Noc w polskim Radiu 24. Powtórka programu. Portfel seniora. Dzień dobry Państwa, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel seniora. Nasz dzisiejszy temat to późniejszy wiek emerytalny, kobiet szansa czy kara? Tak bym postawiła to pytanie. Oczywiście już z góry stawiam moim gościom. Pozwoliłam sobie właśnie je tak sformułować, ponieważ no, jest, to, jest to różnie postrzegane pewnie i w różnych kategoriach wiekowych i pewnie w różnych środowiskach, ale cały czas ten temat pod takimi hasłami właśnie wraca na wokandę. Moimi gośćmi są dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I dr Paweł Pelc, ekspert w zakresie systemu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, pan. Dzień dobry, pani dyrektor, dzień dobry państwu, dzień dobry, pani doktor. Ja również państwa witam. Praca dla kobiet do 65 roku życia. Taka propozycja leży na biurku prezydenta. To Petycja taka o, o zainicjowanie procesu legislacyjnego, który miałby doprowadzić do stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. No to muszę zapytać co państwo na to, nie wiem kto chce pierwszy, może pani doktor Słucha. Proszę państwa, propozycja zrównania wieku emerytalnego kobiet poprzez jego stopniowe podnoszenie leżała już na stole parę lat temu. Myślę, że pamiętamy jak to się skończyło. Ja w tej chwili oficjalnej takiej propozycji, przyznam, nie słyszałam i nie sądzę, żeby ktoś z taką propozycją wyszedł, co nie znaczy, że kobiety nie mogłyby i nie chciałyby pracować dłużej. Mm -hmm. Tylko spójrzmy na to tak, przepraszam, realnie. W naszej tradycji, w naszej kulturze, mimo zachodzących zmian, to ciągle na kobiecie spoczywa główny obowiązek związany z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opieką, wychowaniem dzieci. I coraz częściej opieką nad starzejącymi się rodzicami. Z danych, z którymi ostatnio miałam do czynienia wynika, że w przypadku osób starszych wymagających wsparcia, takiego już na co dzień, w 70% przypadków to wsparcie jest mi świadczone przez bliskich. Zaledwie 30% to są, to są rozwiązania systemowe typu DPS czy prywatne opiekunki. I te osoby, które świadczą te, te, to, to wsparcie dla swoich bliskich, to są jednak przede wszystkim kobiety, bo to one są postrzegane mhm. przede wszystkim poprzez swój potencjał opiekuńczy. Także zanim będziemy mówić o podwyższeniu wieku emerytalnego kobiet, stwórzmy warunki, w których kobieta będzie mogła podjąć swobodną decyzję. Czy chce i może pracować dłużej, czy też chce, ale nie może, bo czeka na nią stary ojciec, czy stara matka, czy też inne tego typu zajęcia. No właśnie, to teraz zapytam pana Pawła Pelca jakby o to samo, tylko wydaje mi się, że już z wypowiedzi pani doktor to, to wynika jedno, że możemy doprowadzić do absurdalnej sytuacji, podwyższając ten wiek emerytalny, bo chcieć to można, ale jakby te kobiety i tak będą obchodzić wcześniej, mając te obowiązki, tylko tyle, że nie będą miały prawa do emerytury, czy nie będą miały przez pewien czas z czego żyć po prostu. Tak, to znaczy tutaj... Dochodzi jeszcze jeden czynnik, o którym trzeba pamiętać, czyli stan zdrowia, czyli czy dana osoba rzeczywiście tak. w tym wieku jest w stanie pracować, czy nie. No, a jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, to jest to osobny temat i pewnie na inną na audycję, na ile on jest efektywny, a na ile nie, mimo wpomponowanych w niego no, niewyobrażalnych środków. Natomiast pytanie jest takie, czy istotny jest rzeczywiście ten ustawowy wiek emerytalny, czyli wiek, w którym się prze można przejść na emeryturę, czy też istotny jest realny wiek przechodzenia na emeryturę, bo to są dwie zupełnie hmm. różne To jak jest rzeczy. ten realny? Może to powiedzmy w takim razie. Właśnie, a to, to, to zależy, prawda? Według jakich danych? Według danych ZUS-u. W przypadku kobiet jest to około pół roku więcej niż ten wiek emerytalny ustawowy. W przypadku mężczyzn jest to o tak naprawdę jedną, jedną dziesiątą więcej w, w stosunku do wieku emerytalnego. Według danych OECD, według trochę innej metodologii, efektywna emerytura, tam te dane są troszeczkę inne, czyli gorzej jest w przypadku mężczyzn, lepiej w przypadku kobiet. Natomiast co jest istotne, że musimy pamiętać o tym, że jak się reforma emerytalna zaczynała, to ten wiek był dużo niższy, tak, bo wtedy mieliśmy cały ten system wcześniejszego przechodzenia na. No ja miałem tam 53. Przyznam, że i teraz mnie pan trochę zaskoczył. A co no, na to sprawę, pani doktor? Sprawdzałem przed naszą audycją. Jasne, jasne. Niego, co na to pani doktor? So, so, so. No, znaczy, ja bym jednak jeszcze, jeszcze uzupełniła mhm. paroma liczbami. Bo niezależnie od tego, czy tam rok dłużej popracujemy, czy parę miesięcy dłużej, tak. to 89% plus minus osób osiągających wiek emerytalny, kobiet, mężczyzn, w tym momencie korzysta z tego uprawnienia. Czyli praktycznie osiągnięcie wieku emerytalnego z wiek? jest traktowane niejako możliwość wyboru tylko jako, jako, jako obowiązek. Z tych przyczyn, o których mówiłam y, przed chwilą, y, ale również y, dlatego, że często y, osoba starsza w tym Kobieta, chyba przede wszystkim o to wszystkim dotyczy kobiet, czuje się w pracy już osobą taką trochę niechcianą, niechcianą niedostrzeganą jak poprzez swój potencjał. Ja często przy różnych okazjach na, na różnych konferencjach, że no przecież kobieta może przejść na emeryturę i nie wiem, pracować w pomocy społecznej, bo tam ciągle poszukują rąk do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jeśli kobieta była prawnikiem, prawniczką, architektą, yy, nie wiem, wykwalifikowaną urzędniczką, to ona skończywszy 60 lat dalej. Jest. Z architektą, architektką, prawniczką, wykwalifikowaną urzędniczką i odsyłanie jej w tej chwili do zawodów, no on i potrzebnych oczywiście, ale o pewnym innym prestiżu społecznym i innych wymogach, no jest lekceważeniem po prostu całego tego potencjału wiedzy, doświadczenia i tak dalej. Więc ja bym tutaj zgodziła się z panem, że rzecz nie jest w podwyższaniu tego formalnego wieku, bo na to chyba długo jeszcze nikt się nie zdecyduje. Natomiast w tworzeniu warunków, w których z jednej strony kobiety, ale również panowie osiągający wiek emerytalny będą chcieli i mogli dłu dłużej pracować, a to jest apel tyleż do osób osiągających ten wiek, co do pracodawców. Bo, proszę Państwa, niezależnie od rozwiązań prawnych, to pracodawca zatrudnia, ale również zwalnia pracownika, albo tworzy warunki, w którym odchodzi ten pracownik, pracownica odchodzi, bo czuje się, no właśnie, bo nie jest już kierowana na szkolenia, bo źle się czuje w młodym zespole, bo kolejna oferta pracy, gdzie już no, nie można pisać o wieku, bo to jest zakazane, ale przynajmniej jest sformułowana w dynamicznym, energicznym zespole, no i tak dalej, i tak dalej. Są różne różne. No tyle samo zarabia, tak, się, tak, to tak, też ma znaczenie, tak? Naczynie, tak? Co? Oczywiście yy, kobiety i przede no, wszystkim kobiety za ten swój krótszy wiek emerytalny, który jak mówię jest uzależniony no, w, okolicznościami życiowymi, płacą. No płacą w sensie dosłownym, bo mają potem y, znacznie niższą y, emeryturę y, i to... Yy, one są w tej grupie, o której, o której mówimy, mówiąc o, o tych niskich świadczeniach emerytalnych. Także myślę, że rzecz jest w tworzeniu warunków, w których osoby, które osiągną wiek emerytalny będą chciały, lub również będą mogły pracować dłużej w swoim zawodzie, wykorzystując swój potencjał. I że wcześniej czy później, myślę, że wcześniej, rynek pracy wymusi na przedsiębiorcach takie zachowania, takie postrzeganie starszego pracownika, żeby widzieć nie tylko to, to, że on jest może trochę mniej elastyczny, może mniej energiczny, ale ma ogromne doświadczenie, którym może się dzielić. Ma pewne kompetencje miękkie, interpersonalne, których często pozbawieni są już młodzi. A zatem no, ma pewien kapitał, który jest do wykorzystania. Jasne. To, co pani doktor mówi, to jest w ogóle taka kluczowa, ja bym powiedziała, nie wiem, systemowo, pod kątem dyskusji, pod kątem przyszłości, pod kątem demografii, wszystkich innych kwestii sprawa. Ale jakby wracając do naszego, bo tam jest strasznie ciekawa w tej, tej petycji, w, tym, w tej problemie propozycji. Jeszcze jeden taki zapis. Ja bym chciała, żeby się żeby państwo do niego odnieśli, bo on jest też w jakiś sposób dla mnie szokujący, ale może państwo mają inne zdanie. Ja to najpierw do pana Pawła Pelca z tym pytaniem, bo ten pomysł polega na tym, żeby ten wyższy o 5 lat, wiek emerytalny, na początek był wyższy tylko dla kobiet bezdzietnych. No to ciekawe Pomysł, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym wrócić do tej kwestii rynku pracy, bo wydaje mi się, że tak naprawdę od tego nie, nie uciekniemy, co, co by dalej nie mówić, a dopiero potem może przejdziemy do ról społecznych, co jest, jak rozumiem, elementem tego, bo rzeczywiście mamy obecnie sytuację taką, że z jednej strony osoby w wieku przedemerytalnym mają tak zwaną ochronę przedemerytalną, czyli przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeżeli z jego osiągnięciem nabędą uprawnienia emerytalne. Nie może ich zwolnić. Po osiągnięciu wieku emerytalnego ta ochrona ustaje. Co prawda samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być podstawą zwolnienia, ale ale, są różne sposoby. Tak, ale sytuacja tego pracownika rzeczywiście ulega zmianie. W związku... Ale gdyby poszedł do sądu w tej sprawie, jako oskarżając swojego pracodawcę o ageism, to bezwzględnie wygra, bo to nie może być samą Ależ podstawą, pracodawca jak zwolni do... z powodu likwidacji. Daci stanowiska, daci stanowiska pracy. Ja wiem, wiem. organizacji. Ale to bywa bardzo różnie, bywa i tak na wprost. No to na wprost to oczywiście jest mm -hmm. to sprzeczne z, z przepisami, bo, bo po prostu to nie może być przesłanka. Natomiast być może, jeżeli szukamy pomysłów na to, jak spowodować, żeby pracownicy, czy mężczyźni, czy kobiety chcieli przechodzić na emeryturę później i mieli możliwości do tego, czyli to, o czym mówimy, mm -hmm. jeśli chodzi o rynek pracy, to być może wprowadzenie ochrony przed zwolnieniem także przez jakiś czas po osiągnięciu wieku no emerytalnego mogłoby sprawić, że po prostu ta ten nacisk rynku pracy czy pracodawcy na przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, no byłby mniejszy, o tyle, że pracodawca nie mógłby. być. To, to jest pytanie, na ile takie osoby byłyby dalej zatrudnialne, ale to jest no, coś, o czym zastanawiając się nad tym. No, na pewno jest to rodzaj, naszej, Co na to, pani W naszej to audycji, to, to wydało mi się, że to ważne. Wrócimy jeszcze do mojego pytania koniecznie. Tym, nie? to, to, to ma się wydaje dosyć takie trochę sprzecznym Założeniu, bo z jednej strony masz prawo do odejścia na emeryturę. Ale z drugiej strony masz prawo pracować dłużej. Z Może coś strony... z tym jest. Tylko, to odejście pracownika osiągającego ten wiek emerytalny odbywa się często w takich powiedziałabym, no, w białych rękawiczkach. No, Pani Marysiu, Panie Janku, Państwo to już chyba się napracowali, chyba już pora odpocząć. To nie jest zwolnienie takie, że ja Ci przynoszę zwolnienie w tym dniu, bo, bo osiągnąłeś wiek emerytalny. Ale tak też się zdarza. Tak się pewnie zdarza, ale to, mhm. to są sporadyczne historie. Także myślę, że tutaj należy raczej odwołać się do interesu ekonomicznego samych pracodawców. Oni muszą, muszą dostrzec wartość starszego pracownika, bo Przepisami administracyjnymi, wydłużaniem okresu emerytalnego, Ale my okresu to mówimy ogromnego. latami. Tak jak my się tu widzimy. Za tak moment o przemówi o tym sam rynek. Za, za moment przemówi sam Bierze rynek, na który. Tak, bo po prostu zapraknie rob, robimy do pracy, proszę Ale Państwa, jest... no, sytuacja demograficzna jest taka, jaka jest. No. Ja to w I to się, co wierzę. I to... Czy pan Paweł Pelst w to wierzy? Ale dokładnie chciałem powiedzieć to, to samo, że to oczywiście nie w krótkiej perspektywie. Tak, to jest lada jeszcze, no. Ale mówimy o dłuższej no perspektywie, właśnie, no, natomiast musimy pamiętać o tym, że dzietność na poziomie jeden przecinek. 0,99% to pro, nie ma. prowadzi do tego, że no, populacja nam się z, Dobrze, będzie zmniejszała. Panie Pawle, połowę. wracamy, do tej, wracamy do, do tej propozycji, projektu, o którym mówimy. E, kobiety najpierw wydłużamy o 5 lat wiek emerytalny kobietom bezdzietnym. Argument powiem, jaki jest tego, że w przypadku tych bezdzietnych kobiet brak jest przesłanek społecznych i biologicznych do szybszego kończenia aktywności zawodowej. Mówił Pan o zdrowiu, więc tutaj te, te kwestie. E, Kolejnym etapem dopiero byłoby podwyższenie wieku emerytalnego dla wszystkich kobiet, no i że to byłoby rozwiązanie no, systemowe. Ale równolegle rozumiem to 70 lat, podwyższamy dla panów. Nie, nie, to na razie nic nie mówimy o kobietach. Na razie nic. czy znaczy, tak, no, pamiętajmy, że w pierwotnym y, projekcie y, znaczy, reform, reformy w tym raporcie y, y, bezpieczeństwa dzięki różnorodności był pomysł na y, wiek, y, taki sam przejście na emeryturę dla mężczyzn i dla kobiety, ale na poziomie 62. Nie, nie, nie, nie 65 wtedy. To nie, no przy nie zrównaniu znalazło... wieku było 67, o ile pamiętam. Ale, ale to dla odmiany wy, wypadło. Pamiętajmy, że we Francji podniesienie wieku emerytalnego o dwa lata spowodowało praktycznie kryzys tak. rządowy i konieczność... Ale to wiemy. Tej, Przechodzimy, wracamy do reformy natomiast tutaj Powiem i... tak, że hmm, ja rozumiem hmm, sposób myślenia, który za tym idzie, natomiast nie da się osiągnąć tego celu społecznego, o którym mówimy, czyli poprawy sytuacji demograficznej e, przez to, dlatego że te kobiety, które mają teraz lat e, właśnie blisko 60 czy, czy 55, czyli te, które byłyby dotknięte tym wcześniejszym przejściem, i tak już teraz dzieci nie będą miały. Czyli będziemy mieli zachętę adresowaną zupełnie nie tam, gdzie, gdzie ona być powinna. Rozumiejąc oczywiście rację no, ja społeczne więcej, Jance, znacznie tak. innych problemów, też właśnie społecznych. Nie, to, jest, to, no, jest, to jest kwestia równości konstytucyjnej. Tak, to jest tak dalej, konstytucyjnej, no to jest. która myślę naruszałaby. Pan znaczy taki, taki, taki, powiedział, taki... że to jest jako tutaj Poza też kwestia tym, proszę, zdrowia. Proszę pamiętać, mm. gdyby to miało służyć zwiększeniu dzietności, która co do zasady jest nam jako społeczeństwu bardzo potrzebna, to powinna być kierowana do kobiet w wieku 20-30 lat. To nie one przechodzą na emeryturę i one nie myślą jeszcze o emeryturze. W związku z tym na pewno nie zadziała to w taki sposób, jak, jak chciałby może ustawodawca usta osiągnąć. Petycjonawca. Pewne, tak, tak, pewne procesy społeczne pewnie są nieodwracalne. Również to, że kobiety są coraz lepiej wykształcone, mają ambicje zawodowe. No i zapewne nie wrócą do modelu rodziny z trójką dzieci, a tyle byłoby nam potrzebne co najmniej tak przeciętnie w rodzinie, żeby odbudować ten potencjał. I trzeba chyba szukać możliwości. No po pierwsze wykorzystanie osób starszych, o czym mówiliśmy. No a po drugie również Zmieniają się, zmienia się praca, często zastępują nas roboty, szluczna inteligencja i zapewne raczej w tym kierunku trzeba, trzeba szukać rozwiązań, a nie w kierunku... Przepisów, które by, no nie wiem, dzieliły kobiety. Yy, znaczy ten sposób, jest po moim prostu... zdaniem nieuzasadniony, znaczy bo jeszcze ja ten... skończę. Z bardzo różnych powodów kobiety nie mają dzieci. To właśnie o to mi chodzi. I tworzenie tutaj takiego dyktatu moralnego: nie masz dzieci, to, to przechodzisz, pracujesz pięć lat dłużej, jest nie do przyjęcia. Ja tak właśnie o to mi właśnie chodzi, że to może być okrutne w pewnych sytuacjach dla tych kobiet, które dzieci może by chciały mieć, a ich mieć nie mogą. I to jest może po prostu, no chyba słowo okrutne jest najbardziej mi się wydaje właściwe, no dobrze, ale może, z drugiej strony chciałam zapytać, może to podwyższenie wieku emerytalnego, bo tutaj mamy osoby, które naprawdę za tym odtują. No, chociażby y, y, pani Agnieszka Chłoń-Domińczak to przez całe lata i dzisiaj też z takimi propozycjami. Konsekwentnie przyznajmy, to wychodzi cały czas. E, no, powołuje się tutaj na autorytet w tym zakresie. Na wykładowcę y, szkoły głównej handlowej i tak dalej. Był wiceminister rodziny. Nie, to było wtedy pracy i polityki Kresie. społecznej bez rodziny. No i chodzi mi o to, że może jednak to podwyższenie wieku emerytalnego jest uzasadnione, bo kobiety średnio zarabiają, mają emerytury niższe, około 1000 zł, tak mniej więcej, tak? Nawet więcej. Nawet więcej. No więc właśnie, a żyją dłużej, czyli realnie z upływem czasu mają coraz mniej w swoich portfelach, bo tak należy to uznać, a potrzeby wraz z wiekiem, chociażby te zdrowotne rosną, one się też przekładają na potrzeby finansowe i nie ma się co oszukiwać no to może to jest uzasadnione, żeby ten wiek podnieść. Nie, ale jeszcze raz. Wiek ustawowy... Z emery... o której pan mówił. Dobrze. Nie, ale nie, ustawowy wiek emerytalny nie robi emerytury. Emery... Poziom emerytury generują, no tak naprawdę system jest pro prosty trochę jak CEP, czyli mamy po jednej stronie to, co zgromadziliśmy, czyli składki, które y, wpłacaliśmy, plus ich poziom wal waloryzacji y, i moment przejścia na czyli dzielimy przez dalszą oczekiwaną no długość ale życia. No, okres składkowy, okres to jest składkowy. Ułanek. I, dokładnie. I jeszcze tutaj na korzyść kobiet działa to, że mamy tablice wspólne, czyli to powoduje, że ta jest brana pod uwagę średnia dalsza oczekiwana długość życia, a nie spe specyficzna, a specyficzna no dla no. dla płci, czyli w związku z tym istotne jest właśnie jak stworzyć mechanizmy, żeby kobiety przechodziły mogły i chciały przechodzić na emeryturę później, a nie jak je przymuszać do czegoś, bo ewidentnie musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Mi się wydaje, że to ciągle zapominamy o tym. System emerytalny zbudowany jest na zaufaniu. Jeżeli do niego nie ma zaufania, to co byśmy nie robili, to ludzie będą kombinowali, unikali i uciekali. I to zaufanie niestety w dużym stopniu no z winy ustawodawcy zostało naruszone już kilkakrotnie po reformie. Po, po pierwsze mieliśmy to przeniesienie 51,5% aktywów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mieliśmy właśnie ten epizod podwyższenia wieku emerytalnego do, 50, do 67 lat mimo protestów społecznych i mimo tego, co było obiecywane ludziom, a musimy pamiętać, że w zasadzie polska reforma emerytalna, która przecież zmniejszała stopę zastąpienia, to, hmm, to, to jakby nie budziło... To było nie w, budziło, założeniu w założeniu. systemu, Ale czego o co ludzie chodzi? absolutnie nie rozumieli. O co a, chodzi? Nie. Ona miała poparcie społeczne i miało poparcie związków zawodowych. Popierało to zarówno OPPZ, no jak, tego jak, jak tego i... Nie, to, nie, bo nikt, nie nie... nie, nie, panie, panie, jeśli można, myślę, że świadomość... Co oznacza reforma? Nie była wcale powszechna. Nie. Przeciwnie, byliśmy wszyscy znieczuleni pięknymi reklamami o emerytach wypoczywających pod palmami. Machamy, no, przecież chyba tak. wszyscy to jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze pamiętamy system emerytalny z założenia powinno się budować na pokolenia. No myśmy to naruszyli kilkakrotnie w naszej historii. W związku z tym trudno tutaj mówić o, o, o, o zaufaniu. Ale pozwólcie państwo, że jeszcze powiem coś takiego. Tak naprawdę wiele osób nie do końca ma świadomość jakie jest wliczana emerytura, jakie czynniki wchodzą w grę. To, że to jest ten ułamek, że mamy ten mianownik licznik, że każdy rok pracy to jest prawda rośnie, rośnie ta górna część ułamka maleje dolna, więc to się przekłada na wyższą emeryturę, wcale nie jest świadomością powszechną. I to trzeba uświadamiać nawet niekoniecznie osobom, a zwłaszcza kobietom, bo o nich tutaj głównie mówimy, które zbliżają się do emerytury, bo to już jest trochę późno. To trzeba uświadamiać młodym ja wie, ludziom młody, przede tak. wszystkim. Być może w szkole opaść. należałoby wprowadzić jakieś elementy takiego, takiej edukacji ekonomicznej, bo naprawdę ja miałam ostatnio okazję takich dyżuru telefonicznego, godzinnego telefonu seniorów z tego kraju. Naprawdę brakuje takiej, takiej wiedzy, takiej w wyłożony sposób prosty i Ale i, to, i co pani doktor mówi, przemawia za wydłużeniem nie. okresu aktywności zawodowej. Ale oczywiście. Pytanie czy przymusowym, czy dobrowolnym. Nie, nie, nie. nie. Pani no pani redaktor, absolutnie ja bym namawiała wszystkie kobiety, żeby pracowały jak najdłużej. Nie tylko dlatego, że będą miały wtedy wyższą emeryturę, bo i rośnie, prawda, ten odkładany kapitał i maleje jednocześnie, ten to, jak się brzydko nazywa, nazywa ten okres do życia. Ale przecież praca to są nie tylko zarobki, to są pewne relacje społeczne. To jest tak. poczucie utrzymania. A nie poczucia sprawno, sprawczości, jakiejś roli społecznej. Więc namawiałabym oczywiście do dłuższej pracy. A jest jeszcze jeden ale muszę o nim zdążyć. Tak, powiedzieć. Tylko, tylko mówię, namawiajmy nie tylko kobiety, bo jak mówię, to w dużej mierze one nie tyle przechodzą na emeryturę, co często są odsyłane na emeryturę. Ale to się o tym się mówi częściej, bo mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że może bardziej. E, e, Uważa się w pewnych kręgach, także tych ekspertów, że może bardziej akceptowalne byłoby podwyższenie na początek, czy w ogóle, nie wiem, już wieku emerytalnego kobiet i zrównanie, aniżeli podwyższenie wieku emerytalnego w ogóle, a system tego ktoś uważa wymaga. No i teraz chodzi mi jeszcze o jeden argument, o który chciałam się dopytać. Za tym podwyższeniem, tym zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest taki tutaj w, tym, w tej propozycji pomyślę, że zróżnicowany, zróżnicowany wiek emerytalny dla poszczególnych płci występuje w tak zwanych państwach poradzieckich, w samej Rosji, Mołdawii, na Białorusi i że to powinniśmy, że tak powiem, odejść od, od tego. No co na to pan Paweł Pelc? No ja nie wiem, z ideologią nie jestem w stanie dyskutować. Ten... To nie ideologia, no nie, to fakty, no tak jest. No nie, to nie, nie, nie, nie, nie tylko tam był, był różny system, yy, różny wiek emerytalny w różnych krajach, w różny sposób. No. To, to rozwiązywano. No, mówię, co prawda, mamy w Konstytucji zasadę zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, no ale na razie nie, nie znam żadnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by stwierdził, że zróżnicowanie wieku emerytalnego narusza tę zasadę. Bo może związku, żadna kobieta jeszcze nie wystąpiła, że czuje się dyskryminowana. No, tutaj no, nie bardzo chyba jest przestrzeń do dyskusji. A, to ja mam takie, takie pytanie, czy taki, taki postulat. Ilu ojców młodych korzysta z urlopu tacierzyńskiego? Czy macie Państwo świadomość? 100%. Słucham? 2%? Tak. Hmm. To może jak będzie tak po 50% kobiety i mężczyźni będą wtedy, z tego korzystali, to może wtedy zaczniemy również mówić o zrównaniu A wieku emerytalnego i A jak do tego, żeby mężczyźni, mężczyźni karmili dzieci I piersią? Tubusy, myśli, się, u, u, się jest jeszcze butelka ze smoczkiem. I tu to stawiamy kropki niezdrowe. na tym smoczku. Przeszliśmy od seniorów. Nadal w portfelu seniora jednak pozostajemy. Dziękuję państwu uprzejmie. Doktor Elżbieta Ostrowska Dziękuję i doktor bardzo. Paweł Pelc byli naszymi gościami dziękuję kolejny dziękuję portfel seniora za tydzień do usłyszenia <śmiech> portfel seniora noc w polskim radiu 24.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 Czysta Myślę, w że dobrze. Słońce dodaje dużo energii i sił, to jest i optymizmu. Ta wit witamina B, tak? Tak. <laughs> witamina <brakuje>. S. <laughs> witamina S, słońce. Także dziękuję. Dzisiejszy poranek pozytywnie, ale no będziemy rozmawiali zapewne na tematy trudne. Bardzo trudne. Wczoraj, dzień pacjenta. Mm, no właśnie, e, jakie prawa ma pacjent?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 prawa pacjenta, to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat, y, czego pacjent nie może. Pacjent nie może być agresywny. Pacjent nie może być... Ale to oczywista rzecz, no to... Y, no, mhm. teraz, teraz nie bardzo oczywista, prawda? Bo on czegoś żąda i... Y,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 Polskim Radiu 24 mm. Powtórka programu Studio Wiedzy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 były zwierzęta niektóre, szczególnie na przykład renifery, na które chętnie polowano pod koniec plejstocenu, chętnie wędrowały właśnie na północ i wtedy te społeczności się dostosowały i wędrowały tak naprawdę za nimi. Więc to nie była dla nich przeszkoda, co nie zmienia, to rzeczywiście z perspektywy dzisiejszego człowieka te warunki na pewno musiały być ciężkie, ciągła mobilność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 co tak kompletnie jesteśmy w stanie dzięki znaleziskom archeologicznym powiedzieć o ówczesnym człowieku, człowieku epoki lodowcowej? Właśnie zastanawiam się, czy niezależnie, o którym gatunku człowieka mhm. mówimy, czy właśnie bardzo zależnie od tego, o którym gatunku człowieka mówimy, jaka była ta ich codzienność? Co nam te wszystkie znaleziska dotychczasowe mówią? Na pewno najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć o najbliższych nam gatunkach, to znaczy tych, które chronologicznie są najbliżej nas,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 I czy w ogóle możemy mówić o gatunkach człowieka? Czy ten podział jest sztuczny? Szczególnie biorąc pod uwagę najnowsze badania na które pokazują, no, że jednak mieliśmy dzieci z nandertalczykami. Czyli tak naprawdę nie spełniamy tej takiej najbardziej podstawowej definicji gatunku, czyli tego, że podnego tej granic potomstwa. nie przekracza, prawda? Tak, Zwykle tak. Między I wiemy, że z Denisowczykiem także mieliśmy potomstwo, że mamy jakiś procent Denisowczyka w nas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 Polskim Radiu 24. Powtórka programu.